Znajdujemy się na poletkach firmy Limagram przy 17 dniach kukurydzy województwa łódzkiego i mazowieckiego. Naszym rozmówcą jest pan Marek Skwira. Panie Marku, jak pan ocenia tą imprezę i wasz pobyt tutaj? Jakieś zainteresowanie rolników? O co pytają? Jaka jest sytuacja na poletku? Generalnie w tym roku głównym tematem, jaki spotykamy, głównym problemem jest susza, jak sobie radzić z suszą. Wiemy, jaki był ten rok, jak poszczególne odmiany wyglądają w poszczególnych w częściach w różnych częściach kraju. Dzisiaj w skrzelewie odmiany kukurydzy, które prezentujemy naszym klientom, wyglądają powiem, całkiem przyzwoicie. Zwłaszcza nasza 30215, nasza nowa odmiana ziarnowa VO230, czy, czy nasza topowa ziarnówka 3258, VO250 i głównie dzisiaj na niej i na tej 215 jakby opieramy się mówiąc o walce z suszą, bo mamy świetny przykład, jak odmiany kukurydzy mogą sobie poradzić w takich trudnych warunkach. Wchodzimy z klientami, z pracownikami gospodarstw WŁAN, gdzie spotykamy naprawdę pełne, dopylone, duże kolby wiadomo, osadką z, z dużymi ziarniakami. Czy ma Pan informację, jak te dwie odmiany, które Pan wymienił, plonują? Czy już były gdzieś żniwa prowadzone, że można było zbadać, zmierzyć wynik? Tak, za z Wielkopolski mamy, mamy wyniki plonowania, wilgotności dochodziły do 22-23%. Było to dwa tygodnie temu jeśli chodzi o plon, plony, sięgały w granicach 8-9 miejscami 10 ton z hektara. Przy jakiej wilgotności? Przy wilgotności 22-23%. No to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nasza najwcześniejsza odmiana V210 nazywa się Yukon. Dwa tygodnie temu w, w gospodarstwie w okolicach czcianki zbieraliśmy 8,5 tony z hektara przy wilgotności 17%. Absolutnie, absolutnie rekord, jeśli chodzi o poziom wilgotności. Mhm. Czy rolnicy podchodząc tutaj na, na stoisko do Was oceniają się Wasze odmiany, to co widać tutaj na poletku w stosunku do innych czy raczej skupiają się tylko na tym, co u Was można dostać? Yy, bardzo często zabierają kolby, zwłaszcza z 3258 3215 i idą dalej wracają z powrotem, żeby porównać do, do, do odmian konkurencji. Tak to wygląda dzisiaj. A co by Pan polecił rolnikom właśnie, co by Pan powiedział na temat tej odmiany przy której stoimy, to jest LG 3258. Tak na szybko, mogę tylko stwierdzić, że również w tym roku, w tym ciężkim roku, w warunkach stresowych roś, yy, odmiana 3258 potwierdziła swój potencjał plonu i tak jak mówię, głównie z tej odmiany rolnicy zabierają kolby i wracają dalej, porównując z innymi odmianami. Roślina wygląda obiecująco, nie tylko w tej lokalizacji, bo miałem okazję w tym roku odwiedzać bardzo wiele lokalizacji 3258, 3215 absolutnie wyróżniają się na tle, na tle pozostałych odmian. Czy Państwo, jako firma Limagran kończycie sezon kukurydziany na tej imprezie w Skrzelewie, czy będą jeszcze jakieś inne, na które chcecie zaprosić użytkowników? Waszych nasion, rolników, którzy uprawiają Wasze nasiona. Od kilku, lat, od kilku lat impreza w Skrzelewie była moją ostatnią imprezą w sezonie, przedostatnią przepraszam. Na ostatnią zapraszam serdecznie do Jabłony Lackiej, okolice Sokowa Podlaskiego, tam po raz ostatni w tym sezonie spotkamy się na poletkach Klimagrena. W jakim terminie? W dokładnie za tydzień czasu, czyli tydzień. to jest 11 października.